Kolejnym odcinku podcastu zaraz wracam. Jakiś czas mój podcast zamilkł. Po nagraniu czwartego odcinka po prostu jakoś zabrakło weny, zabrakło czasu. No, różne rzeczy przyczyniły się do tego. Jednak dzisiejszy podcast obowiązkowo musi się ukazać w sieci, ponieważ jest specjalna ku temu okazja i potrzeba. Myślę, że obecny odcinek, dzisiejszy odcinek, piąty z kolei, zainteresuje szczególnie te osoby, które mimo dorosłego wieku ciągle wierzą w magię w swoim życiu lub te osoby, które wierzą w spełnienie marzeń. Zapraszam więc do słuchania dzisiejszego podcastu, który nagrywam w lany poniedziałek 2010 roku. Czy wierzycie jeszcze w swoje marzenia? Czy macie jeszcze marzenia? Jako dzieci nie było dla nas zapewne nic niemożliwego. Wierzyliśmy w naj, najbardziej fantazyjne historie i nie mieliśmy ku temu żadnych wątpliwości. Jako dorośli zostaliśmy nieco ograbieni z naszych marzeń. Nasze marzenia przybrały nieco kościstą postać, jeśli w ogóle coś z nich zostało. I pozbawiliśmy się jakby złudzeń. Myślę, że okazja, okazja do, do nagrania tego podcastu jest bardzo pogodna i myślę dająca nadzieję, ponieważ raz w roku dokonuje się specjalnego rytuału związanego z marzeniami. Jest to Wykonywanie marzeń, mapy skarbów, inaczej zwanej również mapą marzeń. Mapa skarbów jednak bardziej, moim zdaniem, pobudza wyobraźnię. Wykonuje się ją, jak już wspomniałam, raz w roku. Jest to specjalny czas związany z fazą księżyca. I jest to pierwszy nów, zawsze, każdego roku, jest to pierwszy nów po przesileniu wiosennym. I w tym roku, w 2010, taki nów nastąpi dokładnie 14 kwietnia w Polsce o 13.30. Nastąpi kompletny nów. I wtedy właśnie zaczyna się czas, od którego odlicza się 24 godziny, w których powinna powstać mapa skarbów, mapa marzeń. Jak wykonać taką mapę? Nie jest to skomplikowane. Wszystko zależy od naszej inwencji twórczej, naszej wyobraźni, kreatywności. Oczywiście najprościej jest dla każdego wypisać swoje marzenia, jednak moim zdaniem lepiej włożyć w to nieco więcej uwagi i serca i naprawdę zarezerwować sobie jakiś magiczny czas na, na zrobienie tej mapy. W końcu marzenia są bardzo istotną rzeczą w naszym życiu, bo od nich i od ich konkretyzacji zależy realizacja. Dokładność realizacji również naszych marzeń. Warto więc już teraz chwilę zastanowić się, spisać na kartce te swoje pragnienia, które yy, chcielibyśmy, by zrealizowały się w przeciągu następnego roku, licząc od tej daty. Yy, I co jest potrzebne na mapę? W jakiej postaci można ją wykonać? Wykonuje się ją, właściwie postać jest yy, dowolna, można ją wykonać na papierze, można na płótnie, można w formie kolażu. Generalnie zasada jest taka, aby na mapie na tej mapie skarbów o dowolnym kształcie o dowolnej formie znalazły się obrazy rzeczy związane z naszymi marzeniami najlepiej by były to obrazki, opisy, najbardziej precyzyjnie określające nasze marzenia. Mogą to być ilustracje wycinane z gazet, mogą to być ilustracje malowane własnoręcznie, może być technika mieszana, mogą być wpisy. Na mojej mapie skarbów, którą robię już od trzech lat, Zawsze znajduje się nieco moich rysunków, trochę wpisów, trochę wklejonych ilustracji. Forma mapy skarbów może być różnoraka, jak już wspomniałam. Ja wykonuję swoją na kartce papieru techniką kolażu i techniką mieszaną. Jednak są ludzie, są osoby, od których też słyszałam o mapie skarbów, które wykonują to swoją mapę w książeczkach, w zeszycikach, jako jakby swoiste albumy, w, której każda strona poświęcona jest jednym, w którym każda strona jest poświęcona jednemu marzeniu, dokładnie opisanemu i zilustrowanemu. Skąd ten termin? Termin, jak już mówię, związany jest z nowiem Księżyca. Oczywiście można tutaj gdybać, że jest to jakaś, jakiś wymysł, jakaś głupota. Nieważne, w każdym razie fazę Księżyca i Księżyc zawsze miał, czy chcielibyśmy, czy nie, miał na nas ogromny wpływ. Teraz potwierdza to nauka, kiedyś oczywiście o tym nie wiedziano, ale Księżyc zawsze czczono i... I pełnia i nów miały wyjątkowe znaczenie. Nie możemy więc się odciąć od wpływu księżyca. Dlaczego więc nie skorzystać z tego wspaniałego terminu, jakim jest właśnie rytuał robienia mapy skarbów w tym właśnie specjalnym okresie? Kiedy przyroda rodzi się do życia, kiedy cała przyroda się po prostu odnawia, My też możemy stworzyć w tym terminie piękną mapę, która będzie miała cały rok na to, by zaskoczyć nas swoją realizacją. Na zrobienie mapy mamy, jak już wspomniałam, czas w tym roku, 14 kwietnia, od, od 13.30 do 13.30 następnego dnia. Czyli czasu jest sporo, można sobie zaplanować. Można sobie zagw najlepiej zagwarantować sobie na, na ten czas robienie mapy. Oczywiście nie trzeba jej robić 12 godzin e e i może nam to zająć nie wiem całą godzinę, albo nawet na kolanie, jeśli mam przy przygotowane e materiały. Jednak wiem mm, i. I myślę, że lepiej, gdy chociaż jedną godzinkę albo jakiś czas zarezerwujemy całkowicie spokojny na ten czas, by był to magiczny czas, nie wiem, włączymy jakąś miłą muzyczkę, zapalimy świeczkę, yy, zrobimy dobry nastrój, włączymy telefon, by czas ten był czasem tylko i wyłącznie dla naszych marzeń. Myślę, że marzenia warte są tej jednej godzinki poświęconej im w roku. Yy. Gdy wykonamy mapę skarbów, za pomocą klejenia różnych ilustracji, wpisów, rysunków, no oczywiście będą tacy, którzy będą chcieli wirtualnie stworzyć swoją mapę. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, ważne jest tylko, by mapie i swoim marzeniom poświęcić odrobinę energii, i jak najlepiej określić swoje marzenia, by chociaż chwilę pobyć z tymi marzeniami tak jakby były już zrealizowane i sprzyja temu właśnie robienie czegoś własnoręcznie. Nasza podświadomość jest jak dziecko, które wykonuje polecenia i ważne, żeby była zaabsorbowana wieloma rzeczami naraz, słuchem, mową, obrazem. Myślę, że to jest, to bardzo pomoże naszej mapie skarbów. Myślę, że będzie to też świetna zabawa, kiedy wszyscy, na przykład członkowie rodziny, zasiądą spontanicznie do robienia własnej mapy skarbów, mapy marzeń. Myślę, że praca z marzeniami po prostu rozświetla i, i raduje serce. Więc. Nawet jeśli w to nie wierzysz, nawet jeśli nie wierzysz w magię w swoim życiu, to zrób tą mapę skarbów. Moja znajoma, kochana koleżanka, która w zeszłym roku pierwszy raz robiła mapę skarbów po moich informacjach na ten temat, swoją mapę skarbów po zrobieniu natychmiast spaliła podarła. Na moje pytanie dlaczego stwierdziła, że za wiele materialnych rzeczy na tej mapie się znalazło. Właściwie same materialne rzeczy, a przecież nie o to jej chodziło. Mimo to jednak po rok minął, a marzenia, które umieściła na tej spalonej zbyt wcześnie, nie do końca prawie wykonanej mapie skarbów, po prostu się zrealizowały. Kiedy wróciłyśmy wstecz myślami, jakie rzeczy miała na, na tej mapie narysowane, napisane, okazało się, że gro z nich, po prostu te najbardziej nie... Do tego najciekawsze to, to, że to były namarzenia najbardziej niewiarygodne dla niej wtedy do zrealizacji. Po prostu się zrealizowały. I w tej chwili mat te wszystkie rzeczy, które wtedy tak bardzo były jej potrzebne, a które były poza jej zasięgiem. Także nie ma reguły na realizację mapy skarbów. Myślę, że warto poświęcić jej trochę czasu. Nasze marzenia na to zasługują. Nie, nie można się wyzbywać własnych marzeń. I na tej mapie można umieścić oczywiście nie tylko marzenia materialne, są, mogą to być pragnienia jakiekolwiek duchowe, emocjonalne, na przykład równowaga, harmonia, spokój wewnętrzny, czego tak często nam brakuje. Oczywiście mogą być podróże, no właściwie no, nie ma ograniczeń. Mapa skarbów, mapa marzeń jest po prostu tylko i wyłącznie twoją mapą marzeń i pragnień. Tylko ty wiesz najgłębiej, czego ci w życiu brakuje i co byś chciał zmienić i czego byś chciał dokonać. Po zrobieniu mapy skarbów, y, oczywiście można ją wsadzić do szuflady i niektóre zalecenia są takie. Moja jednak pierwsza mapa skarbów przez cały rok wisiała na drzwiach i codziennie, czy co któryś dzień zaglądałam na nią, wpatrując się w co jakiś czas, w te marzenia, które sobie tam zilustrowałam. Yy. Jednak oczywiście nie zawsze każdy chce się dzielić i ma możliwość dzielenia się swoimi marzeniami. Czasem nawet lepiej schować je do szuflady pod klucz, by ktoś inny nie okradł nas z nadziei do spełnienia tych marzeń. Myślę, że energia, którą najwię... energia, największa energia, jaką wkładamy w marzenia w momencie robienia mapy skarbów, jest najbardziej wartościową i jest to jak zadanie zadane pod świadomości, i kierunek realizacji. Dlatego zachęcam Was bardzo gorąco do wykonania własnej mapy skarbów w tym roku. Nawet jeśli wykonacie ją z, z żartem lub bez wiary. Tu nie ma naprawdę jakichś magicznych rytuałów odnośnie specjalnych czynności. Ważne tylko, żeby poświęcić marzeniom odrobinę czasu i zilustrować się zmaterializować na przynajmniej na tej kartce. Obrazy, moim zdaniem, działają lepiej, yy, bardziej yy, głęboko docierają do podświadomości. Yy, a dlaczego termin taki? Dlaczego akurat nów? Od wieków ludzie wiązali yy, wpływ Księżyca, wiązali w, yy, swoje życie z wpływem Księżyca. Już nie wspomnę o magii, która zawsze miała powiązanie z nowiem lub pełnią, ale również życie pierwotnych mieszkańców często... Y wiązało się z określonymi fazami księżyca. Księżyc właściwie ma bardzo ogromny wpływ na nasze życie, choć tak normalnie w cywilizowanym świecie zupełnie się tego wypieramy i nie chcemy do końca się z tym zgadzać, ale skoro księżyc ma wpływ na odpływ i przypływ morza na zmianę poru roku, to czego miałoby nie działać to energetycznie również na nas? Myślę, że księżyc, w ogóle wpływ planet na nasze życie, nie jest ostateczny i przesądzający i przekreślający naszą wolną wolę, ale jest ogromny i warto znać magię i energię, które mogą nam pomóc w różnych realizacjach zależnie od tego, jakie energie ze sobą niosą. Dlatego yy, kolejny raz i ostatni zachęcam do wykonania mapy skarbów. Przypominam, że w tym roku, w 2010, termin wykonania mapy skarbów jest 14 kwiecień i zaczyna się od 13.30 w Polsce i trwa do następnego dnia, do 13.30. Oczywiście, jeśli ktoś ma jakieś pytania, związane z, tą, z wykonaniem mapy skarbów, jakieś wątpliwości, zachęcam do pisania do mnie lub komentowania tego artykułu, tego podcastu. Mam nadzieję, że pod wpływem tego wysłuchanego podcastu wiele z Was wykona swoją mapę skarbów i być może za rok pochwali się osiągnięciami i realizacją marzeń, jakie na tej mapie umieścili, umieściliście. Będzie to bardzo miłe dla mnie. Muszę przyznać, że moje mapy skarbów, które jak już wspomniałam od trzech lat wykonuję, nie realizowały się w stu procentach. Jednak zawsze z każdej mapy jakaś rzecz się realizowała. I myślę, że z marzeniami jest tak, że nie muszą się one zrealizować w przeciągu jednego roku, jak działa mapa. Jednak jest to jakby ziarno, które zasiewamy, a realizacja danego marzenia, realizacja konkretnych marzeń następują w najbardziej odpowiednim dla nich czasie i dla nas również. Więc zaufajmy, że Mapa skarbów, którą wykonamy być może pierwszy raz w swoim życiu w tym roku i w tego kwietnia, będzie zasiewem, tak jakbyśmy wsadzali ziarno w ziemię precyzyjnie określone ziarno, które ma wydać plon w najbardziej odpowiednim dla siebie czasie i najbardziej odpowiednim dla nas czasie. Bo jak sami nie zawsze jesteśmy w stanie określić, co jest dla nas najlepsze. Czasem są to po prostu e, zaczerpnięte od innych marzenia, e, które niekoniecznie będą nam służyć. Dlatego e, włóżcie po prostu w swoją mapę skarbów zaufanie i dajcie wolność marzeniom, by modyfikowały się e, zgodnie z tym, jak dla was będzie najlepiej. Dajcie im po prostu wolność. Myślę, że taka postawa jest lepsza, ponieważ życie ma wtedy okazję pokazać nam nowe niespodzianki, nowe cuda, jakie są możliwe. Wpuśćcie po prostu do swojego życia nieco magii. Myślę, że zarobienie mapy skarbów dla całej rodziny będzie naprawdę fantastycznym spędzeniem czasu a przy tym magicznym będzie wyczekiwanie lub obserwowanie jak nasze marzenia kroczek po kroczku w ciszy wypełniają się. Liczę, że dostanę odzyw od Was albo pod podcastem, albo w jakiejś innej postaci na maila, jak Wasze marzenia się realizowały. A może ktoś z Was pochwali się również wizualną formą własnej mapy skarbów, co będzie dla mnie również bardzo miłe. Oczywiście, jeśli ktoś będzie zainteresowany określeniem terminu mapy skarbów w tym roku w jakimś innym zakątku świata, to zapraszam na mojego maila albo proszę o wpis pod, w komentarzach pod podcastem. Chętnie określę yy, osobną datę, yy, jakby... Yy. No, osobną datę nowiu, który następuje po przesileniu wiosennym, na przykład w jakimś innym zakątku świata. Te przesunięcia czasowe są m, czasem dość spore, więc warto się zapytać. Jak wspomniałam, data, którą podaję, jest datą w Polsce. W moim rejonie, w okolicach Düsseldorfu, nów uściśla się godziny później, więc warto czasem zapytać o konkretną, konkretny termin w swoim rejonie, w którym mieszkasz. I tym optymistycznym akcentem kończę ten podcast. Mam nadzieję, że podejmiecie się zrobienia swojej mapy skarbów i że zainspirowałam Was do jej zrobienia. Mam nadzieję, że następne odcinki podcastu zaraz wracam. Nie trzeba będzie tak długo czekać. Tymczasem kończę, żegnam się z Wami w ten lany poniedziałek, który właśnie kończy się już, już właściwie jest późna godzina. Żegnam się z Wami i życzę wspaniałego wykonywania i obcowania z własnymi marzeniami. Żegna Was Magdalena Mirowicz z podcastu Zaraz Wracam. Do następnego usłyszenia. Na zakończenie jeszcze dodam, że na dole mojej strony, po prawej stronie, y, strony www.zarazwracam.omani.eu znajduje się formularz, y, w który możecie się wpisać na moją listę mailingową. Dzięki temu, jeśli będziecie zainteresowani otrzymaniem informacji odpowiednio wcześniej o terminie następnej mapy skarbów w następnym roku lub w następnych latach tą informację tą drogą otrzymacie, jeśli wpiszecie się na tą listę. Oprócz tego dostaniecie również inspirującego e-boka, w, w ramach podziękowania za wpisanie się na moją listę i oprócz tego przez cały rok dostawać będziecie różne inspirujące wiadomości ode mnie y, ku pokrzepieniu ducha. Y, więc zapraszam na moją listę mailingową zainteresowanych, y, by być ze mną w kontakcie i być na bieżąco z wiadomościami o następnych mapach skarba, skarbów. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz Magdalena Mirowicz.